opiwie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Bania słuchacie podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył piwa żytnie. Jest to produkt browaru Konstancin i jestem dość podekscytowany tym piwem. Nigdy nie miałem styczności z piwami żytnimi. Owszem, widziałem kiedyś kilka w internecie jednak, e, widziałem je tylko na zdjęciach, w opisach. Nigdy nie dane mi było spróbować takiego piwa. Szczerze mówiąc, nawet poza tym żytnim z Konstancina, nigdy w żadnym sklepie nie spotkałem innego piwa żytniego. Być może e, było na sklepowych półkach, jednak jakoś umknęło to mojej uwadze. No ale muszę też się przyznać, że jakoś e, szczególnie uważnie takiego piwa nie szukałem. Piwo żytnie wygląda, no, można powiedzieć, przyzwoicie. Etykiety są w żółtej tonacji. Ma, zawierają taki duży napis piwo żytnie. Jest pieczątka browaru Konstancin, namalowany wiatrak. No, a są jakieś kłosy zboża. Podejrzewam, że jest to żyto, gdyż e, piwo jest żytnie. Jest na dole napis beer". Tylna etykieta. Zawiera wszelkie Potrzebne informacje, czyli jest to na przykład skład. Woda źródlana, słód Żytni, słód Pilzneński, Monachijski, Słody karmelowe i barwiące, Chmiel goryczkowy i aromatyczny. Ekstrakt 12,4%. Zawartość alkoholu 5,3%. Pełne informacje, no nic więcej nie można wymagać chyba e, poza podaniem może nazw e, chmielu, ale mniejsza o to. Naprawdę, opis jest. Pełen, jestem z opisu zadowolony. Piwo jest ważne do 23 września 2011 roku. Patrząc e, przez butelkę na to piwo, zdaje się być całkowicie klarowne. Jak to będzie po przelaniu, zobaczymy. Być może jakieś tam męty z nasie poderwą, o, ale nie sądzę. Piwo jest zakapslowane bardzo ładnym kapslem. Jest to beżowy kapsel z napisami Browar Konstancin jest również namalowane drzewo prawdopodobnie to jest dąb kapsel w trochę innej tonacji kolorystycznej niż etykiety jednak no muszę powiedzieć, że kapsel z tej całości jest najładniejszy krawatka przedstawia napis żytnie oraz wiatrak który również się znajdował na dolnej głównej etykiecie piwo było drogie zapłaciłem za nie 6 zł, jednak mam nadzieję, że piwo jest warte swojej ceny. Piwa żytnie są raczej ciężko dostępne, jak już to, to pewnie zaledwie kilka rodzajów takiego piwa można znaleźć w Polsce. Bardziej popularne są na przykład w Niemczech. Jeśli kiedyś będę się wybierał, to podejrzewam, że, że z pewnością postaram się znaleźć w Niemczech jakieś żytnie piwo, żeby porównać je z naszym konstancińskim. Zdaje mi się, że Wszelkie potrzebne informacje o tym piwie już znacie, dlatego mogę przejść spokojnie do otwierania. No, nie było problemów, piwo nie ucieka, bo, bo dość długo stało w lodówce, podejrzewam, że jakieś 10 dni, nawet do 14, jakoś takie włożyłem i zapomniałem o nim, ale... Yy, już, już zreflektowałem się na szczęście, dlatego, dlatego dzisiaj jest ten odcinek właśnie. No dobra, piwo się nie spiniło w butelce, yy, dlatego przeleję je do szklanki, zobaczymy może to wywoła jakąś pianę. Starałem się, starałem, no i niestety nie udało mi się nalać całego piwa do szklanki. Pieni się bardzo ładnie, tak jak pszenicę. Piana, która powstaje jest taka wysoka, gęsta, beżowa, e, zwarta, taka, taka idealna po prostu. Piwo ma kolor miedziano-rdzawy. Jest idealnie klarowne. Jest mega wysycony bąbelkami e, dwutlenku węgla. Naprawdę piwo gazuje jako szalałe. Dlatego pozwólcie, że zrobię teraz kilka zdjęć. Być może uda mi się to uwiecznić, pomimo tego, że mój aparat no, nie jest zbyt dobry. No i mam mały problem. Piwo sfotografowane, odnalania minęło o, 3 do 5 minut gdzieś tak. No i niestety piana nie opadła nawet o centymetr. Cały czas wystaje ze szklanki. Ja zastanawiam się, jak ja mam w ogóle spróbować tego piwa. Piana jest wysoka na 5-6 centymetrów. Ja nie mam pojęcia, jak się w ogóle zabrać do tego piwa. No cóż, chyba będę musiał czekać, aż się troszkę wygazuje. I aż ta piana trochę spadnie, no bo nie widzę innego wyjścia. Albo będę musiał zrobić tak, jak to robią niektórzy barmani, czyli ściąć nadmiar piany. No ale mam nadzieję, że tego jednak uda mi się uniknąć. Piana troszeczkę przytłumia e, wszelkie zapachy tego piwa. Niemniej jednak można od razu wyczuć, że jest robione na drożdżach górnej fermentacji i to zapewne na drożdżach takich, na jakich robi się piwa pszeniczne. Piwo ładnie pachnie, lekko bananowo, lekko cytrusowo. Nawet wydaje mi się, że tam minimalny, taki mikroskopijny zapach goździków się pojawia. Jest również taka przyjemna, słodowa nuta chlebowa. No. Piwo pachnie rewelacyjnie, rewelacyjnie wygląda ma rewelacyjną pianę, rewelacyjnie wysokie wysycenie. Szkoda tylko, że cena nie jest rewelacyjna. No cóż, zapach pomimo tego, że jest bardzo złożony, to chyba właśnie przez tą tłumiącą go pianę jest bardzo delikatny. Piwo nie atakuje naszego nosa wściekle. Piwo jest, można powiedzieć, aromatyczne w taki delikatny, łagodny sposób. Podoba mi się to, no ale ja wam tutaj tak teraz sobie gadam, gadam, gadam, no a piana dalej nie chce opaść. Och, chyba, chyba ten mój taki priorytet piany, jaki zawsze w piwach mam, przestanie być e, tak przeze mnie pożądanym, ponieważ dostałem piwo z rewelacyjną, świetną pianą, która no, no stała się przekleństwem tego piwa, ponieważ cały czas... Nie chcę opaść. Trudno. Spróbuję jakoś ten pierwszy łyk wykonać. Być może mi się uda. Udało mi się. I jedyne co mogę o tym piwie powiedzieć, to to, że jestem zachwycony. Jestem szczęśliwy, że wydałem te 6 zł na piwo żytnie. Jest no rewelacyjne w smaku. W tym momencie to się zastanawiam czemu ja wcześniej nie próbowałem piwa żytniego. No ono jest Genialne. Smak piwa jest dosyć złożony. Jest na pewno kwaskowy. Taki można powiedzieć, że to jest takie połączenie trochę smaku piw pszenicznych, trochę smaku piw ale i trochę jeszcze jakiś taki jest smaczek podejrzewam od tego słodu żytniego zawarty. Piwo jest lekko kwaskowe. Piwo jest lekko chlebowe. Piwo jest takie lekko cierpkie. Piwo jest lekko gorzkie. E, ta goryczka pochodzi zdecydowanie od chmielu. Piwo jest bardzo interesujące. Browar Konstancin mm, trafił w mój gust perfekcyjnie. Pomimo tego, że nigdy wcześniej nie próbowałem piwa żytniego, od razu się zakochałem. Jest to takie inne piwo niż piwo przeniczne, a zarazem podobne do piwa pszenicznego. Coś fantastycznego, no to jest taka rewia smaków, jakiej wcześniej nie zaznałem w żadnym innym piwie. No jest, jest po prostu perfekcyjna. Ten smak chmielowy staje się coraz wyraźniejszy w tym piwie. I to zachwyca. Jednocześnie czujemy taką oddalającą się kwaskowość, która coraz głębiej na podniebieniu się osadza, a jednocześnie taki ciężki do sprecyzowania smak, który właśnie podejrzewam, że od słodu żytniego pochodzi, rozchodzi nam się w całym języku. No, piwo jest naprawdę fenomenalnie zbalansowane. Tutaj wszystko, absolutnie wszystko do siebie pasuje. No i jestem po prostu zachwycony tym piwem. Ostatnio trafiam na raczej dobre piwa. Jednak Żytnie absolutnie unosi się ponad tym wszystkim, co ostatnio dane mi było spróbować. Śmiem twierdzić, że jest, jest na równi dobre na przykład za takim chmielu. Oczywiście to jest kompletnie różny gatunek, no ale jeśli miałbym powiedzieć, które jest lepsze, to naprawdę miałbym problem. Żytnie jest po prostu perfekcyjne. Piwo jest bardzo mocno wysycone dwutlenkiem węgla. Co ciekawe, te bombelki są takie drobniutkie, delikatne, one zbytnio w język nie szczypią, a jednak są na tyle silne, żeby cały czas trzymać tą pianę intensywnie. Mam piwo już z 10 albo nawet ponad 10 minut w kuflu. Piana wynosi 3 cm, no to jest niesamowite. Każde piwo, powtarzam, każde powinno mieć taką pianę albo przynajmniej w połowie, tak dobrą jak żytnie. Wtedy nie będzie problemu z napiciem się pierwszego łyka. Czasami w piwach zostają na ściankach takie e, drobne ślady po pianie, takie, takie to się nazywa firanki. Na żytnim zostają takie centymetrowe, grube obrączki z piany. To wygląda jakby, jakby kufel był brudny, jakby coś na nim narosło, a to jest to jest ta gęsta, trzymająca się piana, rewelacja No po prostu rewelacja zrobię wam nawet zdjęcie żeby to pokazać najgorsze najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane Nieważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Piana trochę opadła już. Mniej więcej zajmuje 1,5 cm wysokości. I na środku tej piany jest utworzony taki jakby pagórek, powiedzmy dwucentymetrowy. Jest cały czas bardzo gęsta, zbita. Jednak z tego względu, że już mam mniej piwa w kuflu, i mogę sobie nim spokojnie zamieszać e, powoduje to, że uwalniają się dodatkowe nuty zapachowe, jakich wcześniej nie było no i takim zapachem jest na przykład chmiel według mnie to jest idealna sprawa, że w tym piwie można w zapachu wyczuć chmiel w smaku oczywiście on jest bardzo obecny jednak to, że jest jeszcze dodatkowo obecny w zapachu to jest kolejny plus dla tego piwa no, Póki co, poza ceną, to absolutnie żadnego minusa w tym piwie nie widzę. Piwo się troszeczkę ogrzało. W smaku robi się takie bardziej chlebowe, takie słodowe, przyjemne. Piwo jest niesamowicie treściwe, biorąc łyk, można się poczuć jakbyśmy coś jedli. Jest naprawdę pełne w smaku, jest świetne, no absolutnie dla mnie hit lata. Piwo żytnie. Jest to niesamowicie orzeźwiające, a jednak do takiej zimniejszej pogody podejrzewam, że również będzie pasować. Przez tą swoją słodowość, chlebowość będzie dobrym piwem zarówno w dzień, w upał do orzeźwienia, jak i wieczorem do wypicia sobie po prostu ze znajomymi. Perfekcyjne piwo. Naprawdę perfekcyjne. Kiedyś Bartek Biedrzycki z podcastu wtedy B180, teraz Kapok poprosił mnie w sumie zaproponował żebym omówił jakieś piwo z jego rodzinnego Konstancina no powiedziałem, że kilku chciałbym spróbować jednak padło na piwo Żytnie no i to był wybór absolutnie perfekcyjny Bartku podejrzewam, że ty w innym sklepie u siebie w Konstancinie możesz kupić piwo Żytnie do czego Cię absolutnie zachęcam, ponieważ jest to piwo nieprzeciętne. No, dla mnie perfekcyjne, naprawdę perfekcyjne piwo. Aż Ci zazdroszczę, że normalnie masz je tam u siebie pod nosem produkowane. Bo u mnie pod nosem towarzą tylko jakieś skisłe bosmany, kasztalany i jakieś harnasia. Browar Konstancin absolutnie błyszczy piłem żytnim. No, to jest ja wiem, że strasznie chwalę to piwo, ale należy mu się. No jest po prostu idealne. Piwo jest pyszne od początku aż po ostatnie wieki. I właśnie przez to chciałbym mu wystawić ocenę 10 punktów. No jest to jak najbardziej zasłużona ocena. Jedynym minusem tego piła, jak już mówiłem, jest jego cena. No ale za tak pyszne piwo, za tak dobry produkt... Naprawdę warto zapłacić te 6 zł, albo i nawet więcej. Piwo absolutnie warte swojej ceny. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Zapraszam za tydzień, na pewno będzie odcinek. Mam nadzieję, że będzie równie pyszny jak dzisiejszy. Zachęcam do komentowania. Zachęcam do odwiedzenia profilu na Facebooku, komu facebook kośnik o piwie.